Dwójka jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli. A na zegarach dziewiąta. Dziś jedenasty dzień kwietnia to 101 dzień roku i Międzynarodowy Dzień Radia. Imieniny obchodzą dzisiaj Filip, Leona, Leon, Helena, Arleta, Jaromir i Izaak. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. A teraz głos oddajemy Marcinowi Peście. Witam ponownie i zapraszam na Wiadomości Kulturalne. W Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie dziś Dzień Wolnej Sztuki. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Obecność bez pośpiechu. Większość osób poświęca jednemu obiektowi na wystawie zaledwie kilkanaście sekund. Dlatego inicjatywa, instytucja włącza się w międzynarodową inicjatywę, która zachęca do zatrzymania się i pogłębiania spojrzenia na wybrane prace. Dziś w Zachęcie o prezentowanych w opowiedzą edukatorzy, kuratorzy i sami artyści. W ramach wydarzenia będzie można poświęcić więcej czasu na zapoznanie się m.in. z pracami czołowej amerykańskiej malarki i rzeźbiarki Barbary Kasten. Pracowałam z przezroczystą pleksji, prostokątnym fragmentem tworzywa sztucznego, pozbawionym formy i tożsamości, który jednak zestawiłam z innymi elementami. Dzięki światłu obraz zaczynał się pojawiać, ponieważ pojawiał się cień. Można więc zobaczyć bardzo dynamiczny gest. Ostre, niemal piramidalne kształty, które jednak w ogóle nie istniały, dopóki nie zapalono światła. To właśnie pewnego rodzaju magia światła. Potrafi całkowicie zmienić to, co widzimy i sposób, w jaki to postrzegamy. Także nasze odczucie odległości. Spacery w ramach Dnia Wolnej Sztuki odbędą się w zachęcie o 13 i o 16. W Teatrze Miejskim w Gdyni dziś premiera spektaklu Dream, czyli Jak nie zostałem Kurtem Cobainem. Przedstawienie opowiada o dojrzałym mężczyźnie, który wraca do marzenia o byciu gwiazdą roka z czasów nastoletnich. Sztukę napisał i zagra w niej Jacek Bała.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 Dodał reżyser spektaklu Patryk Warchoł, premiera dziś o 19 na Małej Scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Kaprysy kanonu to tytuł nowego przeglądu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Od dziś do 20 kwietnia odbędą się tam pokazy, które przypomną, że kształt filmowego kanonu nigdy nie jest dany raz na zawsze, mówi kurator cyklu Kamil Kalbarczyk. To co jest w klasyce, w kanonie też podlega pewnym zmianom i my się tym właśnie trochę z przymrużeniem oka przyglądamy i chcemy pokazać kilka filmów, które różne aspekty tej zmienności, kapryśności filmowego kanonu pokazują, a więc współczesne kino polskie, film Wesele Wojciecha Esmarzowskiego, film Kruk, to jest film B-klasowy, który tak właśnie jako taki antykanon tutaj troszeczkę nam się wdziera. Zapraszamy też na pokaz takiego klasycznego filmu z wysokiego kanonu, czyli francuskiego filmu Reguły Gry. To jest film z 1930 Roku. Przegląd kaprysy kanonu zainspirowany został tekstami z nowego numeru czasopisma Ekrany. Pokazom będą towarzyszyły prelekcje filmoznawców w siedzibie Finy i w kinie Iluzjon w Warszawie. A w Lublinie dziś spotkanie z Katarzyną Rzechak, historyczną, historyczką sztuki, badaczką i pasjonatką polskiego designu, która przez 10 lat pracowała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, gdzie poznawała archiwa i tajemnice tego miejsca. To spotkanie wokół książki, biografii o Wandzie Telakowskiej mówi jedna z organizatorek, Paulina Jankowska. Książka jest biografią Wandy Talakowskiej, kobiety, która dzisiaj byśmy powiedzieli matki polskiego designu, która stworzyła Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W latach 50. to była pierwsza z takich jednostek naukowych w ogóle w Europie i przyświecała jej taka myśl właśnie piękna dla wszystkich. Pani Wandzie Talakowskiej zależało na tym, żeby Polacy mieli dostęp do dobrze zaprojektowanych, estetycznych, dobrze wykonanych przedmiotów użytku codziennego. Spotkanie z Katarzyną Rzechak, autorką biografii Wandy Telakowskiej, dziś w Galerii Lub Vintage o 17.00 w Lublinie. Na fali paryskich wystaw Etnografia, dyplomacja kulturalna i tożsamość to tytuł wystawy, którą można oglądać w Domu Historii Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie. Ekspozycja dostępna będzie do początku sierpnia. Wystawa opowiada o dążeniach Litwy do zaistnienia na arenie międzynarodowej. Od odważnych deklaracji politycznych w okresie ograniczonej państwowości po ambicje niepodległego państwa. Szczególną rolę odegrał tu Paryż, który stał się przestrzenią prezentacji litewskiej kultury wśród innych narodów. Organizowane tam wystawy światowe, w których Litwa brała też udział, pełniły funkcję swoistej trybuny. Pozwalały bowiem opowiedzieć o tożsamości poprzez sztukę, tradycje i symbole, wykorzystując narzędzia dyplomacji kulturalnej. Ponadto wspólny udział z Łotwą i Estonią symbolizował Jedność krajów bałtyckich. Sztuka ludowa zyskała wówczas nowe znaczenie. Stała się nie tylko świadectwem przetrwania, lecz także wyrazem dojrzałości estetycznej oraz twórczej. Na wystawie zgromadzono eksponaty z historycznych ekspozycji, a także dokumenty i fotografie przechowywane w muzeach we Francji, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Po raz pierwszy od wielu dekad zostały one pokazane razem. Uzupełniają je pracę współczesnych artystów, a ich dzieła tworzą symboliczne pomosty między przeszłością. I przyszłością. Z Wilna dla programu Drugiego Polskiego Radia Kamil Zalewski. To były Wiadomości Kulturalne. Po szczegółu informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl. Pogoda. Jeśli internet się nie myli, to w Wilnie aktualnie 11 stopni. W Polsce sobota będzie dniem na ogół z zachmurzeniem małym. Na zachodzie wzrastającym do dużego, przejściowo do całkowitego na wschodzie. Na krańcach wschodnich może słabo, przelotnie popadać, a na termometrach zobaczymy dzisiaj od 8 do 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 14 stopni na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr, na wschodzie umiarkowany północno-wschodnie. Aktualnie nad morzem w Gdańsku 3 stopnie, w Koszalinie o stopień cieplej, w Zakopanem 1 stopień ciepła, a najcieplej u naszych słuchaczy z Poznania, tam aż 7 stopni. Reklama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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Reklana. Osiem minut po dziewiątej, a tę godzinę naszego spotkania rozpoczynamy hołdem dla irlandzkich dud i z muzycznym spotkaniem z Megi Carti pieśń o piszczałce. 13 minut po dziewiątej, a dokładnie za tydzień w sobotę w samo południe koncert laureatów ubiegłorocznego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Czas już uchylić rąbka tajemnicy, który z dziecięcych zespołów zaprezentuje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w towarzystwie dorosłego i doświadczonego już zespołu Czereśnie. Koncert ten będzie kolejną odsłoną naszej przygody z Polskim Radiem.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 Konkursie muzyczne z Rudełko. biorę udział z piosenką Bandoska. słoneczko, skoro. Dzień dobry. Nazywamy się Gracyki, orkiestra tradycyjna. Pochodzimy z Kurpi. Gramy muzykę taneczną z naszych stron, a inspirujemy się zarówno melodiami zdobytymi w terenie, jak również korzystamy z nagrań archiwalnych oraz zapisów nutowych. Wiek członków naszej orkiestry to od 7 do 18 lat, a gramy na skrzypcach, harmoniach pedałowych, akordeonach oraz posiadamy starodawną sekcję rytmiczną w postaci bębenka obranczowego lub barabanu oraz basetli. Jesteśmy laureatami konkursu Stara Tradycja 2024, często występujemy na potańcówkach w naszym regionie i na różnych festiwalach promując starodawne melodie. Pozdrawiamy, Gracyki! Andrzej Wienkowski, członek jury. To jest żywy region, no i dzięki takim facetom jak drabik, który potrafi te dzieci zainteresować i nauczyć, nie zaginie ta muzyka. To jest wyjątkowy instrument występujący tylko właśnie w rejonie poznańskim. Skrzypków jest masę, a Dudziarzy nie. I dlatego jak coś jest rzadsze, to jest cenniejsze.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 Zespół Kosmiczne Jabłuszko to... Kasia Szandrocha, mam 9 lat. Pochodzę z Białorusi, z Mińsku. W naszym zespole gram na ukulele i śpiewam. Lena Kabala, mam 9 lat. I w naszym zespole gram na tamburynie i śpiewam. Lena Szafko. Mam 9 lat, pochodzę z Warszawy, gram na cymbałkach i śpiewam. Jest jeszcze z nami Basia Surdykowska, ona właśnie śpiewa. No i jest jeszcze Maciej Mościcki, alias mało lepszy element lokalny, wokół którego ten zespół zaistniał i który ten zespół od banjo prowadzi. Do zawsze, nie. Sprzedajcie, sprzedajcie te grania z tą krowy. Niech ze nie chodzę do boru potrowe, Niech ze nie chodzę do boru potrowe. Nazywam się Martyna Stępniak i mam 10 lat. Należę do zespołu Opoczyńskie Nuty. Mieszkam w Woli Załężnej. Koło Opoczna w województwie łódzkim. W wolnym czasie lubię śpiewać, bawić się na dworze, jeździć na rolkach i bawić się z przyjaciółmi. Witajcie! Kopelowa Kasia Barankiewicz, Tomek Barankiewicz, Leon Barankiewicz, Witek Barankiewicz. Jesteśmy czwórką rodzeństwa pochodzącą z Lubelszczyzny. Nasza kapela powstała w czerwcu zeszłego roku. Muzyka towarzyszy nam od zawsze. Jak byliśmy mali, to śpiewał nam dziadek i mama. A teraz my wspólnie śpiwamy i muzykujemy. Ja jestem najstarsza, mam 17 lat kapeli gram na skrzypcach. To Tomek Warankiewicz. Mam 13 lat. W kapeli gram na sopiłkach. Uczęszczam do szkoły muzycznej, w której gram na flecie poprzecznym. Siema, tu we mnie Leon. Bębie od półtora roku. Mam 11 lat. Cześć, tutaj Witold. Jestem akordeonistą i basistą. Gram na akordeonie 5 lat, a na basach półtorej roku... Pozdrawiamy, Pozdrawiamy! słuchaczy!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 O koncercie laureatów konkursu Nasze Muzyczne Źródełko 2025 Jolancie Kossakowskiej opowiadali członkowie zespołu Czereśnie i jeden z jurorów, Andrzej Bienikowski, a także bardzo odważne dzieci. Przypomnijmy, koncert Muzyczne Źródełko odbędzie się w studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w sobotę 18 kwietnia w samo południe. Transmisji będzie można posłuchać w Polskim Radiu Dzieciom, a my mamy dla Państwa rodzinny bilet Monika Góral czeka na Państwa telefony w tej sprawie 22 645 22 22. A przed nami, ostatnie już dziś, muzyczne spotkanie z zespołem Czereśnie i kolejna propozycja dla dzieci: piosenka Chodź na rower.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 Wsiąść na rower Chwila i jestem pod domem Chodź na rower To jest zdrowe Chodź na rower Ruszaj w drogę Słuchamy zespołu Czereśnie, a dzisiaj pytanie konkursowe w nagrodę nasza płyta Folkowa Poranka. Nasze pytanie dotyczyło poprzedniego albumu zespołu Czereśnie do słów pewnej poetki. Za chwilę odpowiedź padnie na naszej antenie. To album, który wykiełkował ze współpracy z Biblioteką Narodową. O szczegółach opowie teraz nasz słuchacz, pan Michał. Dzień dobry, jest pan już z nami? Dzień dobry, tak jestem. Czy jest pan rodzicem i czy włącza pan zespół czereśnie swoim dzieciom? Myślę, że teraz już dzieciaki będą słuchać tej płyty. Na razie jeszcze jest to dla nich temat nieznany. No to będzie pan mógł płytę zespołu <coughs> Czereśnie <coughs> przepraszam, włączać nawet w samochodzie, bo płyta wędruje do pana, bo zna pan prawidłową odpowiedź. To proszę teraz opowiedzieć, do czyich słów zespół Czereśnie komponował utwory? Zespół komponował utwory do słów poetki Marii Knotnickiej. Tak, tak, to płyta Czereśnie Pani Marii z 2022 roku powstała we współpracy właśnie ze wspomnianą Biblioteką Narodową. To proszę pochwalić jeszcze, ile lat mają Pana pociechy? 10 i 14. W takim razie ta płyta będzie też dobrym wstępem do czytania Marii Konopnickiej. Mam nadzieję, że Pana dzieci znajdą też czas, by nie tylko słuchać, ale i czytać to, co napisała kiedyś Maria Konopnicka. Proszę jeszcze powiedzieć, skąd Pan do nas telefonuje? Z Piotrkowa Trybunowskiego. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę więc czekać na przesyłkę z płytą czereśnie pani Marii. Dziękuję. 27 minut po 9 przenosimy się teraz do Krakowa. Gotek w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie to nowo otwarta dokładnie wczoraj wystawa. Z Sybina, Lewoczy, Braszowa i innych zakątków Karpat, do Muzeum Narodowego w Krakowie przywieziono eksponaty, które prowadzą nas w niezwykły świat gotyku. Z Wojciechem Marcinkowskim, kuratorem tej ekspozycji, rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk. poranka dniki. Z jakiego nowego spojrzenia zrodziła się ta wystawa? Wystawa Gotyk w Karpatach, którą już możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ta wystawa powstała w rezultacie niezadowolenia i braku satysfakcji w konfrontacji z dotychczasowymi próbami studiów i upowszechniania wiedzy o sztuce gotyckiej, bo sztuka gotycka z natury rzeczy jest powszechna. Międzynarodowa to jest w istocie pierwszy powszechny międzynarodowy styl sztuce europejskiej. To co było wcześniej, romanizm właściwie w każdym kraju wyglądał inaczej. Sztuka karolińska czy ottońska jeszcze wcześniej rozwijała się na bardzo ograniczonych terytoriach w centrum władzy monarszej i absolutnie powszechnego charakteru nie miała. Natomiast gotyk jest, jak mówię, pierwszym powszechnym stylem. Ta sama odbitka graficzna służyła za punkt wyjścia dla Kafla w Norwegii, dla projektu karty do gry na Półwyspie Iberyjskim. Więc uważam, że o gotyku można traktować jedynie właśnie w takim kontekście powszechnym, międzynarodowym zlotu ptaka, a tego brakowało. Nie wiedzieć czemu w rozmaitych, bardzo prestiżowych publikacjach, czy także i w wystawach trzymano się tego porządku jałtańsko-poczdamskiego, który ma się nijak do rzeczywistości średniowiecznej. Sugerujemy zmianę. Przedstawiamy nową propozycję w tym względzie. Z jednej strony, tak jak pan mówi, jest to spojrzenie z lotu ptaka, ale jednocześnie jest to spojrzenie na sztukę gotycką w określonym regionie. Jest tutaj zaznaczona ta lokalność. Czy to też była pana jako kuratora, państwa jako twórców tej wystawy? Myśl przewodnia dotycząca tej ekspozycji. Oczywiście bo uważamy, że najbardziej prymarnym, pierwotnym, podstawowym kryterium dla ustalenia ram przestrzennych jest rzeźba terenu. Topografia, to ukształtowanie przestrzeni jest pierwotne, wyprzedza wszystko. Wyprzedza ekonomię, wyprzedza duchowość, wyprzedza państwo i prawo. Stąd skupiliśmy się na kryterium topograficznym. Karpaty są właśnie takim prymarnym, pierwotnym, najbardziej podstawowym kryterium. A przy tym pamiętać trzeba, że w przypadku gór, tam w średniowieczu rozwija się przemysł wydobywczy. Tam wydobywano surowce, które w bezpośredni sposób stanowiły o zasobności, o, o możliwościach także fundowania sztuki. I nie jest przypadkiem, że właśnie w górach, tak w Alpach, jak i w Karpatach znajdujemy do dziś wspaniałe dzieła sztuki nieraz, sprowadzane z odległych miejsc Europy. I tutaj się pojawia jedno z wielu zaskoczeń, jeśli chodzi o tę wystawę moich zaskoczeń. Okazuje się, że Karpaty, Łuk Karpat, olbrzymie góry, najwyższe góry w tej części Europy, nie były wcale granicą, nie były barierą, wręcz przeciwnie. Były Takim miejscem, które pozwalało na wymianę poglądów, na wymianę idei, były taką bramą łączącą kolejne światy ówczesnej Europy. Ależ oczywiście właśnie przez górskie przełęcze i dolinami rzek przemieszczały się wszelkie towary, biegły szlaki handlowe, a... Tymi samymi drogami rozprzestrzeniała się także sztuka. Naszą wystawę otwiera model plastyczny Łuku Karpat, na którym te trasy przez najbardziej uczęszczane przełęcze zaznaczyliśmy i nieprzypadkowo właśnie na tych liniach zgrupowane są punkty, które symbolizują miejsca pochodzenia eksponatów na naszej wystawie. Także... Góry nie dzieliły, tylko łączyły. A jak zaznacza się ta lokalność sztuki gotyckiej przedstawianej przez państwa na, na wystawie? Ekspozycja otwiera obraz z Braszowa. To jest taki obraz, na którym są widoczne Karpaty, na którym są widoczne góry. To jest logo wystawy, które wybraliśmy na plakat, na okładkę katalogu z tej prostej przyczyny, że jest na tym obrazie i gotyk i Karpaty. A przy tym to nie jest jakiś idealizowany, abstrakcyjny motyw górski, tylko w, w moim przekonaniu całkiem konkretne miejsce w Karpatach Południowych, w Fogaraszach. Więc rzadki przykład w tym czasie aby artysta tak wiernie skopiował fragment otoczenia naturalnego to jest absolutnie porównywalne ze sławnym obrazem Konrada Wica, cudowny połów gdzie mamy panoramę jeziora genewskiego i perspektywę na mont blanc nasz obraz z Braszowa Czarnego kościoła w Braszowie jest paralelą do tego sławnego obrazu wica jednym z nielicznych przykładów takiej pogłębionej, skrupulatnej obserwacji, ambiente w tym czasie. Jakie dzieła, z jakich ośrodków artystycznych, bo wiem, że tutaj są obecne na tej wystawie zarówno prace z większych ośrodków, jak i z małych miejscowości, trochę zapomnianych. Jakich mistrzów możemy oglądać na tej wystawie? To nam zbuduje, mam nadzieję, obraz tego, czym zajmuje się ekspozycja? Jaki obszar przedstawia? Sprowadziliśmy 100 przedmiotów, obrazów i rzeźb z, z sześciu krajów karpackich. Natomiast y, uzupełnieniem tych dzieł pozyskanych z, ze Słowacji, z Węgier z Rumunii, z Austrii, z jasna i z Polski, są obrazy i rzeźby z zachodu Europy, które stanowiły punkt wyjścia, wzorzec, czy to w sensie stylistycznym, czy w sensie ikonograficznym, do którego te lokalne karpackie wytwory nawiązywały. Jeśli spojrzymy na mapę, która przedstawia pochodzenie eksponatów naszej wystawy, to zobaczymy takie dwa skupiska tych. Yy, Punktów oznaczających proweniencję naszych obrazów i rzeźb. Pierwszym takim zagłębiem zabytkowym są dzisiejsze, dzisiejsza północna część Słowacji, czyli tych pięć historycznych y, komitatów węgierskich: Turiec, Orawa, Liptów, Spisz, Szaryż. Stamtąd pochodzi największa liczba zabytków. Zarazem był z tym pewien problem, bo to są w większości dzieła przechowywane w kościołach, więc szczególnie <słuch> trudno było je stamtąd uzyskać. I drugim takim zagłębiem sztuki gotyckiej, skąd czerpaliśmy eksponaty, jest Siedmiogród, czyli środkowa część dzisiejszej Rumunii. Z tych dwóch centrów, przybyły obrazy i rzeźby na naszą wystawę. Te konkretne miejsca to są miasta o bardzo mocnej pozycji ekonomicznej w średniowieczu, właśnie wynikającej po części ze wspomnianego już przeze mnie przemysłu górniczego, wydobywczego, tak jak miasta górnicze w środkowej Słowacji, choćby. I to wszystko jest w symboliczny sposób uzupełnione, co ma dla nas też wielką wartość emocjonalną, obecnością Madonny z Uszchorodu, która reprezentuje nieobecną Ukrainę. Przy czym ta przepiękna rzeźba z około 1400 roku, Madonna z Uszchorodu, pozyskana została przez nas z Luwru, jako bardzo cenny skład tej świetnej instytucji muzealnej. Więc też możemy śledzić drogę dzieł sztuki, tę drogę, które na przestrzeni wieków te arcydzieła przebyły. Tak, naszą wystawę kończy sekwencja dzieł sztuki, która ilustruje zmieniające się kierunki inspiracji wzajemnej. Więc z jednej strony pokazujemy, jak stare centra kulturowe Zachodu inspirowały sztukę karpacką, a z drugiej strony pokazujemy, jak artyści karpaccy wędrowali na zachód i stawali się znaczącymi artystami w takich centrach jak Praga, Wiedeń. A ponadto ilustrujemy też kierunki wzajemnej inspiracji po linii północ-południe i vice versa. Szeroko przedstawiamy choćby twórczość znanego malarza Jana Znysy, czynnego w Krakowie i cieszącego się wielkim wzięciem na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka, którego dzieła trafiały na drugą stronę Karpat. Jedną z takich lokomotyw, które tę wystawę ciągną, jest obraz Madonny Ścierlicka, świeżo odkryty, można tak Powiedzieć, bo po ostatniej konserwacji przed kilkoma laty ukazała się oryginalna gotycka powierzchnia tego obrazu spod wielu przemalowań i w absolutnie ewidentny sposób jest to dzieło Jana z Nysy, które trafiło na drugą stronę Karpat, na przedgórze Beskidu morawsko-śląskiego. Z, z kolei w przeciwnym kierunku z południa na północ podążały choćby kontakty artystyczne tak zwanego mistrza z maciejowców, który wysyła swoje dzieła także na północną stronę Karpat do sądeczyzny. Więc pokazujemy takie zmienne kierunki pulsowania, jak artyści i całe warsztaty przemieszczały się z jednej strony gór na drugą. Takich y, przykładów znajdziemy bardzo wiele na tej wystawie. Ja sądzę, że szczególne wrażenie robi choćby zestawienie świecznika zbiecza, znamy wszyscy tę miejscowość we wschodniej Małopolsce z, z kościoła Farnego, z dosłownie identycznym elementem predeli ołtarza głównego mistrza Pawła z Lewoczy w lewockiej Barzylice. To jest ewidentne świadectwo, że ten sam Warsztat y, przemieszczał się z jednej strony górna drugą, albo przynajmniej rozsyłał swoje dzieła w y, stały, ciągły i intensywny sposób. Dziś w poranku dwójki rozmawiamy o otwartej właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawie Gotyk w Karpatach z jej kuratorem, doktorem Wojciechem Marcinkowskim. Za chwilę wracamy do tej rozmowy, a teraz chwila muzyki.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 Manjuratka di di di di di di di di di di di di di di di di di di di Najwięcej mi im płeć, śaryli di di di da di da di da. Najwięcej mi im płeć, śaryli di di da di da di da. Musz tu wiedzieć, joi facie, śaryli di di di da di da di da. Musz facie, di, di, di da. Di da, di da. dalina Tydylbej kułom summu, sszli dy didy dady dalina Tydylbej kuącuo szarili dy diny dady dalina Ta dilbej kułomu ryt sszili dy winy dadi dalina to dilbej kułomu ry sszaryli dadi winą by sszli dy dyny My tymczasem wracamy do rozmowy o nowej wystawie, która właśnie się otworzyła w Muzeum Narodowym w Krakowie, wystawy zatytułowanej Gotyk w Karpatach. Naszym gościem w poranku dwójki jest dr Wojciech Marcinkowski. Rozmawialiśmy już o tym, jakie dzieła się pojawiły na wystawie, rozmawialiśmy o koncepcji tej wystawy, a ja teraz pana zapytam o to, jak wyraża się lokalność na tej ekspozycji, jakie elementy codzienności lokalnej mieszkańców Łuku Karpat są wyrażane w tych dziełach. Przy całej uniwersalności gotyku przygotowując tę wystawę natknęliśmy się na pewne cechy szczególne, które wydają nam się, co najmniej na zasadzie hipotezy roboczej, by użyć terminu z zakresu nauk przygodniczych endemiczne, czyli mhm. zjawiska, które występują tylko na pewne zdefiniowane obszarze, a poza nim nie bardzo eksponowana na wystawie, na osi głównej wystawy jest nastawa ołtarzowa, czyli to, co stało na ołtarzu, na męsie ołtarzowej z miejscowości Shiba To jest Szaryż, czyli wschodnia część dzisiejszej Słowacji. To niezwykłe i absolutnie unikatowe dzieło jest przechowywane w Koszycach, w Muzeum wschodnio Wschodniosłowackim. Jego niezwykłość polega na tym, że reprezentuje ono typ nastawy ołtarzowej unikalny, o takim schodkowym zamknięciu górnej listwy. Mamy takich pięć schodków, które tę nastawę wieńczą. To jest absolutnie nie do znalezienia w jakiejkolwiek innej części Europy. Także trzymając się tego pojęcia zjawiska endemiczne, stwierdzaliśmy, że pewne warsztaty uchwytne są jedynie w Karpatach, czyli owszem, wysyłają swoje dzieła z jednej strony gór na drugą, ale już nie poza obszar karpacki. Wszyscy znamy z pewnością z wakacyjnych wędrówek mistrza Pawła z Lewoczy. Pewnie najpopularniejszego artystę tego czasu i tego miejsca. I uderza to, że przy niezwykłej jakości i artystycznym poziomie dokonań jego warsztatu te dzieła właściwie nie wyszły poza Karpaty. To bym nazwał przy całej uniwersalności sztuki gotyckiej zarazem specyfiką tego obszaru. Dodałbym jeszcze, że czymś bardzo specyficznym, czymś, co właściwie zaskoczyło nas, jest y, zjawisko predeli ołtarzowych. Predela to jest ta spodnia część, na której spoczywa struktura nastawy ołtarzowej. Mianowicie tylko na obszarze Karpat w aż pięciu przypadkach stwierdzaliśmy, y, że te predele wypełnione są nie, jak można by się spodziewać, jakimś przedstawieniem o e, charakterze ikonografii religijnej, tylko przedstawieniami heraldycznymi odnoszącymi się do współcześnie rozgrywających się wydarzeń politycznych, czyli mm. zjazdów mm -hmm. monachu, zawierania traktatów, umów pokojowych, czy też są wyrazem hołdu społeczności miejskiej suwerenowi. Spotykałem się z, z taką kwestią, czy można mówić o gotyku karpackim. Ja w w tej chwili bym unikał odpowiedzi na to pytanie. Myśmy otworzyli dyskusję na ten temat, ale czy tych zjawisk jest dostatecznie wiele, no to już sami widzowie wystawy czytelnicy katalogu będą musieli rozstrzygnąć. Dyskusja zostaje w każdym razie otwarta. Wspomniał pan o zaskoczeniu związanym z pracami nad wystawą i związanym z dziełami przedstawianymi na tej ekspozycji. To dobry moment, żeby powiedzieć, że tę wystawę oczywiście poprzedziły wieloletnie przygotowania, ale też wieloletnie badania, prace konserwatorskie. Dzięki tej wystawie wiele, wiele dzieł, zdoby gotyku z obszaru łuku Karpat niejako powróciło do naszej wyobraźni odbiorców sztuki. Oczywiście ja bym przede wszystkim podkreślił niesłychany wkład pracowni konserwatorskich, Muzeum Narodowego, bo te przedmioty często przyjeżdżały do nas, no co tu dużo mówić, w złym stanie. W relatywnie krótkim czasie Nasze pracownie konserwatorskie musiały doprowadzić je do stanu umożliwiającego ekspozycję. To dotyczy głównie dzieł sztuki przyjeżdżających z kościołów, chociaż też i z muzeów zdarzały nam się takie zaskoczenia. Konserwatorzy towarzyszyli nam w kwerendach, w, w pracach terenowych, określając stan zachowania zabytków i przewidując, co przy nich trzeba będzie zrobić. Złożenie tego wszystkiego w jednej sali, dzieł o bardzo zróżnicowanych wymaganiach, no to była prawdziwa. Chyba największa trudność, jaką napotkaliśmy. Wystawa Gotyk w Karpatach przedstawia oczywiście sztukę sakralną. Państwo to podkreślają też przez wspaniałą scenografię, która prezentuje plan świątyni. To są dzieła, które powstały przed setkami lat mają wymiar głęboko duchowy, mistyczny. Czy my dzisiaj w XXI wieku rozumiemy gotyk? Czy potrzebujemy kontaktu z tego typu sztuką? Czy prezentuje ta sztuka również nasze emocje? Czy my te wrażenia, emocje rozumiemy w XXI wieku? Ja bym nie patrzył na tę sztukę jako na traktat teologiczny. Ja w tej sztuce widzę emocje, uczucia człowieka skonfrontowanego z takimi najbardziej podstawowymi aspektami, przede wszystkim z wielką tajemnicą, jak wygląda życie po życiu. To jest uniwersalny problem, uniwersalny temat. Przez wieki to się nie zmienia, więc w, w istocie dotykamy tu takich naj, najbardziej podstawowych, reakcji człowieka na tajemnicę egzystencji. I to jest ponadczasowe. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może analizować rozmaite, złożone, często bardzo frapujące szczegóły ikonograficzne. Na tej wystawie też zresztą grupujemy dzieła według szczególnie zajmujących motywów ikonograficznych, ale choć z pewnością i ten punkt widzenia znajdzie amatorów, ja bym optował jednak za tą perspektywą antropologiczną pocentryczną, która w centrum stawia człowieka z jego emocjami, lękiem, nadzieją w tej wielkiej zagadce egzystencji. Można to wszystko sprawdzić wybierając się na wystawę Gotyk w Karpatach, która właśnie została otwarta w Muzeum Narodowym w Krakowie. Naszym gościem w poranku dwójki był kurator tej ekspozycji, dr Wojciech Marcinkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie Zapraszam. A z Wojciechem Marcinkowskim rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Osiem minut pozostaje do godziny dziesiątej. kapela Maliszów i Mazurek niepojęty. Powoli kończymy nasz sobotni poranek dwójki. Magdalena Wojtulanis, Monika Góral, Małgorzata Nieciecka-Mac życzymy Państwu dobrego dnia, a za chwilę spotkanie z Marcinem Majchrowskim. Przypominamy także, że od 15 audycja dwójka na miejscu, której bohaterką będzie Bożena Dykiel. Zapraszają Monika Pilch i Marcin Pesta. Do usłyszenia.